Drugą rzeczą, e, którą chciałbym, żebyśmy poruszyli ostatnim fundamentem jest fundament na temat aniołów, szatana i demonów. Wiecie, to jest też coś takiego, że ludzie, to co, to co robią, to jak w każdej dziedzinie tutaj e, są ogromne kanały, ogromne nowe. E, ja osobiście, nie wiem jak wy, ale ja osobiście w swoim życiu na temat aniołów, e, szatana, demonów, e, albo słyszałem bardzo mało, albo słyszałem za dużo. Na temat aniołów to w ogóle bardzo mało słyszałem w życiu i bardzo mało ktokolwiek mnie jako gdziekolwiek o tym mówił. Ale kiedy ja zrozumiałem e, czym jest obecność aniołów, to zacząłem korzystać też z obecności aniołów. E, Listu Hebrajczyków, 1, 13, 14 mówi tak a do którego z powiedział siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół swoich, jako pozdóżek stóp Twoich czy nie są oni wszyscy, posłuchajcie czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia Pytanie to głowy, tak? Kim są aniołowie? Aniołowie to słudzy. Okej? Okay? Czyj słud? Boga, słudzy, tak? I twoi słudzy. Aniołowie są twoimi sługami. Jeszcze raz to się werset. tym Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi? Dopełnienia służby, gwoli, czyli dla tych, którzy mają dostąpić zbawienia, greckie słowo sozo, zbawienia absolutnego. Kim są aniołowie? Aniołowie to służebne duchy posłane do usługiwania Bożym Dzieciom. Wiecie po co są aniołowie? Żeby nam służyć. Nie korzystając z usługi aniołów. Jesteś człowiekiem, który nie korzysta z kolejnego kanału Bożego Błogosławieństwa. Nie rozumiejąc zasadności funkcjonowania Bożych Aniołów. Eee, pierwsza rzecz, którą mają robić Boże Aniołowie, to chronić wierzących ludzi. Aniołowie chronią wierzących ludzi. Aniołowie są oddelegowani do tego, żeby ci chronić. Tyle, ile nas teraz jest tutaj osób, to przynajmniej jest tyle aniołów na tym miejscu. Są one dla nas niewidzialne z dwóch perspektyw, znaczy z dwóch powodów. Po pierwsze, że są one duchami, po drugie, że one się poruszają cały czas. Szybkość funkcjonowania anioła jest szybkością myśli Bożej. Pokazuje nam to księga Ezechiela. Gdzie Pan spojrzał, tam anioł był. Widzicie, co, co to znaczy? To znaczy, że światło, przy szybkości poruszania się aniołów, jest jak żółw. Aniołowie się tak poruszają. Aniołowie są szybsi niż światło, czyli poruszają się szybciej niż światło, dlatego nie możemy ich dostrzec. Szybsi niż światło, 300 tysięcy kilometrów na sekundę jest światło. Z tego co ja powiem. A Oni są szybsi niż światło, ale są po to, aby Cię chronić. Wyobraź sobie aniołów, którzy są wokół Ciebie. Zacznij się oswajać z obecnością anielską. Nie bój się obecności anielskiej. Spodziewaj się obecności anielskiej. Spodziewaj się tego. Zrozum, że możesz korzystać z tego, że one są, a mogą być w takich ilościach, że będą tworzyły obozy wokół Ciebie. Uważam, że chrześcijanie nie osiągają wielu rzeczy dlatego, ponieważ nie korzystają z tego, co Bóg chce dla nich robić przez swoich aniołów. Ja miałem kilkakrotnie do czynienia z ochroną anielską. Dwa najbardziej takie spektakularne rzeczy to było to, jak wypad mieliśmy wypadek samochodowy. Kiedyś pracowałem i podniosłem takie kosze metalowe na wózku widłowym, dwa kosze, każdy z nich ważył po 90 kg. i zamyśliłem się i podnosiłem te kosze i nie wypionowałem widem, po prostu podniosłem te kosze energicznie i te kosze zaczęły się przewracać. I tutaj szły dwie kobiety. I te kosze, gdyby spadły na te kobiety, to by je zabiły. I ja byłem przerażony, bo to, było po prostu, to były mega szybkie sytuacje. po prostu Pociągnięcie dźwigni, nawet było dla mnie. Po prostu ja zgłupiałem. Ja, ja patrzyłem, widziałem, że te kosze uderzą w te kobiety. I te kosze się wychyliły. Do tej pozycji, słuchajcie, a staw jeden na drugim, one nie były spawane ani, ani nic, po prostu stawię jeden na drugim i wychyliły się do tej pozycji obydwa ok, dwa, tak, były jedną bryłą i zostały. A ja patrzę na to i mówię, ale jazda. Mówię to wbrew prawom fizyki jest teraz. Mówię, a teraz, czy ktoś to widzi? To, to są to ułamki sekund, no nie? Wiesz co się dzieje dalej? Widły są tak, a więc to jest tak. Te kosze. Prostują się na moich oczach, na krzywych widłach, więc biorę za dźwignię i doprowadzam stan wideł do stanu koszy. I wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że są koszy aniołowych wokół Rozumiesz? One to trzymały. On to trzymał. On to trzymał. Wtedy, kiedy mieliśmy wypadek samochodowy byłem wmurowany w siedzenie. I potem miałem pięć odcisków palców tutaj na ręku, cztery z przodu, jeden z tyłu. Byłem wbity w siedzeniu. I Bóg też potem mi pokazał, że to był Jego anioł, który nas strzegł. On nas strzegł. Strzegł. Aniołowie strzegą. Aniołowie strzegą. Powiem Ci lepszy numer. Bóg wiedział, że się nawrócisz. Wierzysz w to, że Bóg wiedział, zanim Ty w ogóle wiedziałeś, że jest cokolwiek? To On wiedział. Powiem Ci, lepszy numer następny. W najgorszym grzechu, jakim byłeś w życiu. W najgorszym grzechu. Byli tam Boże Aniołowie, żeby Cię ochronić przed śmiercią, zgonem takim czy innym. Przed przedawkowaniem narkotyków. Przed tym, żeby Cię nie zabili na ulicy. Wiecie, ja w swoim życiu, na mnie mówili, że ja jestem w czepku Że To się tak mówiło, że mi się nie nie przydarzały, mówi, jak ty to przeżyłeś, jak to przetrwałeś, ja dopiero po latach zrozumiałem, co to znaczy. Wiecie, po mnie jechali ludzie, żeby mnie zabić, jechało, jechało po mnie pięciu uzbrojonych ludzi, Mitsubishi Pajero i w Mitsubishi Pajero, a ja byłem wtedy w świecie totalnym, urwała im się oś na drodze, pękła im oś. Wiecie, mówiono, że to ja spowodowałem ten wypadek. Rozmawiałem z jego synem, człowieka, który zginął w tym wypadku, w więzieniu. Stał przede mną i patrzył na mnie i mówił do mnie, że to ja jestem winny śmierci jego ojca. Ja mówię, nie zrobiłem nic w tym temacie. A mówi, ale mówi, to jest niemożliwe, żeby ta oś pękła. Oś pękła w terenowym samochodzie, dobrym, normalnym nowym. I wszyscy zginęli. Boże Aniołowie, kiedy czytasz o nich w Biblii, to były osoby, które potrafiły na rozkaz Boga wykończyć 800 tysięcy ludzi. <grymne> po prostu. One nie są jak my. To są czyste intelekty. Rozumiesz? Anioł jest czystym intelektem. To jest 100% użytkowności umysłu. 100% Każdy z nich jest milion razy mądrzejszy niż my. Każdy z nich. Dwa, każdy z nich jest w 100% zbawiony. Aniołowie zostali zbawieni w momencie kiedy wybrali Boga, a nie szatana. Wtedy nastąpiło zbawienie aniołów. Ci, którzy zostali przy Bogu są w 100% zdeklarowani wobec Boga. Rozumiecie? Czyli są 100% procent doskonałości, jeżeli chodzi o wierność. Rozumiesz? Wtedy nastąpiło zbawienie aniołów, ale w żadnym z nich nie mieszka Duch Święty. A w Tobie mieszka. A one służą Bożemu Duchowi. Dlatego są wokół Ciebie, bo w Tobie jest Duch Święty. W nich nie ma Ducha Świętego. One są sługami Ducha Świętego. Jeżeli w Tobie jest Duch Święty, to one Ciebie uznają za swojego generała. Masz pojęcie. Tak Ciebie traktują aniołowie. Dlatego jest napisane, że są duchami służebnymi. Duchami służebnymi. Duchy służebne, Zrozum. One są po to tutaj, aby Tobie służyć. One są po to, aby Ci pomóc znaleźć pracę. Posłuchaj. One są tutaj po to. One są po to, żeby Ci pomóc znaleźć mieszkanie. Rozumiesz do czego one są potrzebne? One są po to, żeby załatwiać Ci różne sprawy one są po to. Ja wysyłałem aniołów, których dał mi Bóg, w różne miejsca. Organizowały mi pracę. dawały mi przychylność ludziom, przychylność ludzi. Rozumiecie? Ja wysyłam aniołów. Kiedy ja się modlę, ja wysyłam aniołów. Ja mówię Boże aniołowie, wysyłam was teraz w imieniu Jezusa, żebyście polecieli w to i w to miejsce i uczyńcie tych ludzi dla mnie przychylnymi. Wiecie, ludzie myślą sobie, że to Duch Święty działa w ten sposób, że On w jakiś enigmatyczny sposób <coughs> Nie. Duch Święty ma swoje metody, jedną z tych metod jest działanie aniołów. Czasami, czasami są widziane, widuje się je. W ostatnim czasie następuje coraz większa manifestacja Bożych aniołów na ziemi. Takiej manifestacji jak jest teraz nie było jeszcze nigdy, zanotowanej w historii, jak teraz są aniołowie. Gubią pióra. Zostawiają jakby swoją wolę w różnych miejscach. Swój głos potrafi być odna, od, od rozpoznawany podczas śpiewów w kościołach. Że dzieją się takie rzeczy, że, coś, że, że w życiu ta grupa uwielbienia nie byłaby w stanie wygenerować tego rodzaju muzyki, ani tego rodzaju głosu. W ogóle. Rozumiecie? Są, są po prostu. i, i Tutaj trzeba zrozumieć, że to jest normalne. Pamiętajcie, nie staramy się o to, aby Boży Aniołowie nam się objawiali, nie szukamy Boga, mówiąc do Niego w ten sposób, mówiąc Panie, objaw mi swoich Aniołów. Rozumiecie? Tego nie robimy, bo to nie jest cel Boży. Natomiast my musimy zrozumieć, że one są nam ku pomocy, aby nam pomagać, aby nas chronić i aby przynosić informacje od Boga. Najczęściej informacje od Boga przynoszą aniołowie wtedy, kiedy jesteśmy zatwardziali na podstawowy głos Ducha Świętego. Rozumiecie? One nie, one nie przychodzą w pierwszej kolejności, one przychodzą w ostatniej kolejności. Kiedy człowiek już jest tak tępy, tak zatwardziały, że potrzeba Bożego Anioła. Albo jeżeli przed człowiekiem stoi bardzo poważna decyzja życiowa i człowiek na danym etapie swojego rozwoju nie jest w stanie przyjąć od Boga informacji bezpośrednie. Na przykład, tak jak tutaj jesteśmy wszyscy, mamy swoje plany, tak, ale na przykład nie dorośliśmy do takiego miejsca, w które Bóg chce nas dzisiaj wprowadzić i Bóg chce, żebyś na przykład pojechał do innego kraju, żebyś przestał tutaj działać, żebyś pojechał do innego kraju. I rozumiesz, i ta informacja jest dla Ciebie nieczytelna, bo Ty nie wiesz co się ma dziać. i nagle po prostu masz wizytację anielską i anioł do Ciebie mówi, ty jedziesz. To się w Tobie kłębiło, to w Tobie było. On nie powie do Ciebie niczego innego niż to, co już Duch Święty mówił do Ciebie bezpośrednio przez Twoje wewnętrzne przekonanie. Rozumiesz? On ci, ale On Ci potwierdzi jak prorok. Przyjdzie. Taki jest czas. Ustawić. coś. Pamiętaj, anioł nie będzie z Tobą dyskutować. Czasami ludzie mówią, rozmawiałem z aniołem. A ja mówię, opowiedz mi o tym. mi opowiada swoją rozmowę. Ja mówię, to było demoniczne. Nie rozmawiałem z aniołem. Rozmawiałeś z temorem. Ludzie opowiadają takie rzeczy, że przed, przed godzinami za nią rozmawiali. Ja mówię, człowieku, o ty do mnie mówisz? Poczytaj sobie troszeczkę o anioła w Biblii. Jak rodzice Gedeona chcieli sobie porozmawiać z aniołem. Rozumiesz? I chcieli być uprzejmi. I przy to ojciec mówi, jak masz na imię? Posłuchaj, o imię go tylko spytał. Rozumiesz, jak masz na imię? A ja na niego spojrzał. Czemu my pytasz o imię? Ono jest dziwne. Wiesz, w ogóle no dziwne jest. Nie ucina, aniołowie, aniołowie nie będą z Tobą pogawędek ucinać. Oni przychodzą z poselstwem. Oni przychodzą z ratunkiem. Oni przychodzą z eskortą. Rozumiesz? Oni nie przychodzą, żeby pogadać. To są słudzy. Ok? To są słudzy. One reagują tylko na Boże Słowo i traktują je jako rozkaz. Posłuchaj, jeżeli anioł ma Tobie służyć, to Ty musisz być człowiekiem Słowa, bo on nie reaguje na nic innego. Musicie zrozumieć, one są w 100% zbawione. Wiesz co to znaczy w stu zbawione? To znaczy, że one mają w sobie tak poukładane rzeczy, że widzicie my, my nie jesteśmy w 100% zbawieni. My jesteśmy zbawieni w duchu. Ale nasze dusze i ciała, one nie są zbawione. To znaczy, że my, wiecie dlaczego my grzeszymy i upadamy? Dlatego, że to jest dla nas bardzo silne i możliwe przez to. To jest bardzo silne dla nas, bardzo silne. A w tego nie ma. Rozumiecie? One nie mają ciała. To znaczy mają duchowe ciała, co jest dla nas zupełnie niezrozumiałe. Ale one nie mają takich ciał jak my i nie mają takich dusz jak my. Krótko powiedziawszy, one nie mają swoich pomysłów. Mają wolę. Mają, są decyzyjnymi osobami, rozumiecie? Mają e, pewne formy emocji, one mają, potrafią się cieszyć, wiemy, że oni się cieszą, prawda? Wiemy o tym, że oni mają emocje, mają decyzje. Czyli widzimy też, że rozmawiają z Bogiem, czyli mają swoje e, różnego rodzaju, jakby układają też rzeczy w sobie. Czyli to nie są jakieś tylko roboty, prawda? To są osoby. Ale one reagują na Boże Słowo i traktują je jako rozkaz. Czyli jeżeli na przykład ja mówię, e, mam świadomość, jeżeli chodzi o to, że panuje nad szatanem i ja mówię coś do mocy demonicznej, tak? to ja nie muszę powiedzieć do anioła na przykład pomóż mi w tym, tylko ja mówiąc szatanie w imieniu Jezusa zamilknij, to w tym momencie jest ingerencja anielska. Ponieważ one doskonale w taki sam sposób myślą, bo ponieważ w taki sam sposób myśli Bóg. Rozumiecie? Był pewien człowiek taki, policjant w Stanach, który umarł i był eskortowany przez aniołów po krainie śmierci, w różnych, w różnych miejscach. I on był eskortowany przez nich i on był w krainie śmierci z aniołami, którzy go ochraniali. I. Tam są fajne rzeczy, które on opowiada. On mówi o tym, że one jakby cały czas były przy nim i one mu pokazywały, jak się funkcjonuje, i on mówił, Boże Słowo, i one reagowały na te Słowo. Rozumiecie? Jakby to jest, Boże Słowo jest kodem do wydawania poleceń aniołom. Kodem. Ty musisz mówić tak, jak mówi Słowo. Jeśli mówisz tak jak mówi słowo, one są przy tobie i one reagują i one idą i one działają. To ty nie musisz cytować słowa, ale musisz mówić tak jak mówi słowo, bo one reagują na słowo. W objawieniu Jana 22,8-9, nie będę tego czytał. Widzimy, że nie oddajemy im chwały ani czci, ani oni nie są od tego, żeby oddawać im chwałę i cześć. To nie jest Bóg. Ale szanujemy je. Bóg nam pokazuje, aby szanować. To są sługi Twoje w imieniu Jezusa, ale Ty masz ich szanować. Anioł to nie jest ktoś, komu robi się, wiesz, liturgię do anioła stróża, czy co tam jeszcze inne jakoś zarazę, bo to są demoniczne zajawki wszystkie. Tylko, natomiast Ty szanujesz. Aniołów Bożych szanujemy jako zbawionych wysłanników Boga. To są Przyjaciele, kiedyś będziemy ich mogli zobaczyć w niebie i my mamy zazwyczaj do czynienia z najmniejszymi wśród nich, ponieważ tam jest hierarchia, najmniejsi wśród nich są w stanie ochronić nas od wszystkiego, najmniejsi, ale kiedyś zobaczymy tych, którzy są tak zwanymi tronami, są trony, są jeszcze są archaniołowie, są serafini, są trony, są niesamowite jakby hierarchie, są potężne. One chronią całe państwa. Wiemy na przykład z Biblii, że Archanioł Michał jest oddelegowany do tego, żeby chronić Izrael. Jest to anioł, który jest najbardziej militarnym aniołem. Kiedy pokazuje nam, Bóg nam całość Biblii jak czytasz, to możesz dojść do wniosków, że Wszechświat był podzielony na trzy jurysdykcje. Na jurysdykcję Archanioła Michała, Archanioła Gabriela i Lucifera. Cały Wszechświat był podzielony pod, między, tych, między tych generałów jakby anielskich, nie? I kiedy, kiedy szatan upada, o czym będę za chwilę mówił, to w jego jurysdykcji jest ziemia w ogóle. On upada i jakby ogarnia ziemię, bo ona jest w jego jurysdykcji. I wtedy Archaniołowie, ci dwaj, zobaczcie, jest dwóch Archaniołów wysłanych, bardzo silnych Archaniołów wysłanych, aby dokonywać bardzo, bardzo poważnych działań tu na ziemi. Archanioł Michał jest wysłany, żeby chronić Izrael, tak? Archanioł Gabriel jest wysłany między innymi po to, żeby przekonać Marię, tak? Potwierdzić Marii, że ma być matką Mesjasza w ogóle, nie? Czyli Bóg używa tych potężnych Archaniołów do tego. Archanioł Michał jest potężnie zmilitaryzowanym Archaniołem. A więc widzimy archaniołów, którzy chronią państwa, tak samo są zwierzchności, które są nad państwami, tak samo są, tak samo są aniołowie, którzy jakby są dani przez Boga, aby trzymali e, jakby porządek na tyle, na ile to jest możliwe, bo to wszystko od ludzi zależy, a nie od nich, wiecie o co chodzi, bo to od ludzi zależy, to jest mistrzostwo świata w ogóle wszystko, <śmiech> człowieku, że są tak potężne, anielskie, anielskie jakby istoty nad państwami, a państwo! Może robić co chce, rozumiesz? I karmić zwierzchność demoniczną, okej? Okay? Dlatego, że my mamy swoją wolę. I możemy z tą wolą robić co chce, możemy się pozabijać jak psy nawet. Tak? Ale kiedy zdajemy sobie sprawę, że aniołowie są nam ku pomocy, to możemy korzystać z tego. Zamykając ten temat e, aniołów, chciałem, żebyśmy pamiętali, że, że my możemy z tego korzystać. Mówmy słowo. Wierzmy w ich, w ich istnienie, wierzmy w ich obecność, posyłajmy ich, po, rozumiesz? Posyłajmy ich, nie myślmy w ten sposób, że ja sobie jestem w sytuacji, w której ja jestem bezradny teraz, nie idę, ja sobie z tym poradzę, rozumiesz? Ja brałem do pomocy aniołów w przeróżnych dziedzinach, przy różnych dziedzinach, możesz go brać do pomocy, żeby ci pomógł w nie wiem, w remoncie mieszkania, rozumiesz? Po prostu. Bo On będzie tam przy tobie, On spowoduje, że ci na łeb nie spadnie wiertarka. Zrozum to. Ja uniknąłem mnóstwa rzeczy, mnóstwa. Spytajcie moje żony, bo ja po prostu, ja unikam, wiecie, ja normalnie od, od momentu, kiedy się nawróciłem do Boga, unikam różnych rzeczy w moim życiu. One trafiają w kogoś, bo mnie nie trafiają. A od, ja, od kiedy sobie uświadomiłem obecność Bożych aniołów w moim życiu, to ja normalnie z nimi współpracuję, a one ze mną. Rozumiecie? Ja jestem z nimi samochodem. Ja wiem, że ich jest, jest ich obecność w różnych miejscach. Czy wy wiecie na przykład, że wielo, w większości przypadków, to jest w ogóle niesamowite, to może rozczaruje niektórych z Was, w większości przypadków ludzie, którzy doświadczają Bożej mocy na nabożeństwach, to nie doświadczają mocy Ducha Świętego. W ogromnej ilości przypadków. No nie jest Duch Święty, są aniołowie w ogóle. Wielokrotnie ludzie padają nie pod mocą Bożego Ducha. To nie to jest. Wiecie, na czym polega? To, to jest dobry, to jest dobry upadek. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że ludzie padają wielokrotnie, dlatego że jest obecność anielska. Nie wiem, czy zauważyłeś, jest coś takiego, że dam ci takie tylko przykłady, że upadłeś pod Bożą mocą i nic się nie zmieniło. A było tak, że upadłeś pod Bożą mocą i zmieniło się wszystko. Tam, gdzie się zmieniło coś, rozumiesz? To był Duch Święty. Tam, gdzie są, pamiętaj, tam gdzie jest Duch Święty, tam są zmiany. Zawsze. Dotknięcie Boże powoduje zmiany. Ale wielokrotnie jest tak silna manifestacja anielska, rozumiesz, że ludzie upadają pod mocą. Ja to się śmieję, bo ja przeleciał anioł i go skrzydłem trafił. Sam nieraz byłem tak trafiony. Rozumiesz chodzi? Nie, nic się nie zmieniło, nic się nie zmieniło po prostu. Nic się nie zmieniło, ale ja po prostu nie wytrzymałem naporu, który był w powietrzu. Ja tego nie umiałem zrozumieć. Czemu tak jest? Nie wiem czemu tak jest. Ale byli tam aniołowie. To nie jest złe. Zawsze mówię, są trzy formy upadków. Jedne są pod mocą Ducha Świętego, inne z uwagi na działania aniołowe, inne na działanie demonów. Wiesz o co chodzi? Religia wszystko waliła w jeden kosz. Jedni się tego śmiertelnie boją, a inni po prostu yy, cały czas padają. Zresztą chyba jest jeszcze czwarty modem, padanie samemu, żeby wzbudzić zainteresowanie innych, no to, tak. no to, to jest już typowo nasze znaczy psychiczne, ludzkie, to, to też trzeba zrozumieć i każdy normalny kaznodzieja to wie, że to wiesz co jeszcze te czwarta kategoria taka, że upadają dlatego bo chcą, no nie, sam upadałem bo chciałem, ja znałem to bo mówię, po sobie, no nie, też upadałem po prostu wiedziałem, że w ogóle nic się nie wydarzyło, ale upadłem, bo jakbym nie upadł, to byłbym tutaj gorszy, I wie wszyscy padają, to ja upadam, no nie, i leżałem i, i jak głupi wiesz i, i, się gdzieś tam potem, potem po, na początku to uważałem, że to tak jest, sam się wmawiałem, to mam to sugestia można wiedzieć, takie, takie rzeczy są. Ale to różne, różne rzeczy są i my musimy też nauczyć się w tym wszystkim być, wiesz, być wolny w tym, tak, ale też wiedzieć jaka jest prawda gdzieś. Ja zawsze mówię tak, jak Duch Święty cię powali, tak, to na pewno coś się w tobie zmieni, na 100%. po prostu. Bo on zawsze coś zmienia. To nie ma. Anioł nie zmienia. Anioł to jest taka postać, która nic nie zmienia, bo on nie może zmienić. Rozumiesz o co chodzi? Anioł nic nie zmieni w twoim życiu. Anioł ochroni, tak? Ale yy, on, cię, on cię może zachować od grzechu, ale on cię nie wyprowadzi z grzechu. To właśnie Dogerty, Bill Dogerty, jeden z takich człowiek stawienników, on opowiadał historię, kiedy ich syn nie był nawrócony i ćpał. Ona już, jego żona i on byli obydwoje nawróceni wiele lat w służbie, a mieli syna, który czpał. i oni się po prostu modlili cały czas o niego. I kiedy się po prostu modlili się, powiedzieli, że on poszedł czpać, poszedł na imprezę, rozumiesz? I oni się modlili i do Gerti miał wizję, i miał wizję tego melanżu, na którym on jest. I on normalnie, wiesz, stał i wiesz, czy tam wąchał, czy jarał, ja już dokładnie nie pamiętam generalnie i mówi, w pewnym momencie chyba wąchał. I w pewnym momencie zobaczył Dogerti sytuację taką, że otwierają się drzwi, i tam Duch Święty zwrócił jego uwagę. I przez te drzwi wszedł taki facet, jest taki mężczyzna z, ciemnym, taki z ciemnymi włosami, po prostu taki wiesz, dosyć postawny, i zaczął się zbliżać iść w kierunku jego syna. I Dogerti wiedział, że to jest demon śmierci. Przedzawić teraz jego syna. Generalnie byłoby tak, żeby po prostu nie. Przepad stanie mu serce, infinito, tak? I w tym momencie, kiedy on się zbliżał, ten trwa, a ten się zbliża do niego i Gerty widzi wizji, że w rogu, w rogu ściany stoi taki, też takimi dłuższymi włosami facet, taki przypakowany twarzą do ściany, w ogóle. I kiedy ten zaczął się zbliżać, ten się odwrócił, odwrócił się tylko spojrzał na niego, a tamten spuścił łeb i wyszedł, a ten się odwrócił z powrotem i stał na tym melanziu. Rozumiesz? Anioł Boga. Anioł Boga, wysłany przez wstawienników, przez hmm. rodziców, rozumiesz? Kochających swojego syna, stał, nie mógł patrzeć na to, co się tam dzieje, bo oni są święci. Oni są święci. Aniołowie są święci. Naprawdę. Naprawdę. Wiecie, że oni, oni się, to mało kto rozumie to. Nie. Oni w ogóle. Nasze pojęcie świętości jest, ja powiem o sobie, jest, moje pojęcie świętości jest bardzo małe, ok? Pojęcie świętości anioła jest takie, że on nie może patrzeć na grzech. Nie wiem co Cię brzydzi najbardziej w życiu, ale on nie może na to patrzeć. On ma takie obrzydzenie do grzechu. Rozumiecie? Ma obrzydzenie. Do grzechu, który my często nie uważamy za grzech. Wiecie o co chodzi z nami? My jesteśmy obmyci krwią Jezusa, i nawet rzeczy, z których sobie nie zdajemy sprawy, są obmyte krwią Jezusa. A i my ich nie widzimy. Wiecie, my ich nie widzimy w naszym życiu. Wielu takich mankamentów, nie? Drobnych, a one je widzą. One widzą każdą nieświętą rzecz. Dlatego on stał odwrócony do twarzą do ściany. To po prostu, wiecie, ja jestem ja, ja, ja, ja wypionowany. W wielu kwestiach, jeżeli się, jak się dowiedziałem o ich mentalności w ogóle, jaką mają mentalność. Pamiętajmy, są nam do pomocy. Nie szukaj pracy bez nich. Wysyłaj ich najpierw. Wysyłaj ich do urzędów. Wysyłaj ich do banków. Wiesz co chodzi? wysyła ich przed Tobą. wysyła ich przed Tobą. Wysyłaj Bożych Aniołów. Nie bądź człowiekiem aroganckim na anielską obecność. Z drugiej strony, nie szukaj jej. Nie. nie szukaj jej a, a, a, nie przy, i w żaden sposób nie próbuj z nimi rozmawiać, bo będziesz miał demoniczne zajawki. Zaraz przyjdą takie wiesz, które chętnie z Tobą chętnie porozmawiają. Rozumiesz? Mhm. Po prostu, zaraz przyjdą inni, inni aniołowie przyjdą na pokawetki. Księdze zajasza. To załatwimy szybko, ponieważ y, to znamy już o wiele lepiej. Temat szatana i demonów. Księga Izajasza 14, to razem nagrywamy wszystko. Księga Izajasza 14 rozdział. Najlepiej opisana e, jakby, sytuacja związana z szatanem. 14 rozdział od 4 do 15 wersetu. Zanudzi szyderczą pieśń o królu babilońskim. Zaznaczam, to jest bardzo ciekawy werset. Pokazany jest najpierw książę Babilonu. Przepraszam, yy, tam jest wcześniej książę Tyru i król Tyru. E, I w tym miejscu w ogóle mamy też pokazane, że jest król babiloński ziemski i król babiloński, o którym ma zanudzić szyderczą pieśń Izajasz. I zobaczcie, co, co on mówi. Znaczy, czy tyle ciągnięć o król powiesz tak: Wykończył się cię miejsca, skończyło się panoszenie. Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów, smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, dewcząc je bezlitośnie. Cały świat odpoczął. Zobaczcie, gdzie Babilon, a gdzie cały świat? Co miało państwo babilońskie, fizyczne, z, z, z wspólnego ze zni, z, zniszczeniem świata? Nic. Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem. Nawet cyprysy mają z Ciebie ucieczną zabawę i cedry libańskie mówią, odkąd Ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas. Kraina umarłych zadrżała w dole przez Ciebie, by wyjść na Twoje spotkanie, gdy przyjdziesz.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 Powalony jesteś na ziemię pogromcą narodów, a przecież to Ty mówiłeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wzniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad nad najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. To jest opis tego, co się stało z z Lucyferem. Lucyferem, jednym z archaniołów, a więc widzimy, że jest to upadły anioł. Widzimy, że jest wyrzucony z nieba. E, zostaje wystrącony e, z, z nieba i on spada na region, którym zarządza. W centrum tego regionu jest Ziemia. E, gdzie teraz on przebywa? Przebywa w atmosferze Ziemi, niewidzialnej sferze ziemskiej zwanej drugim niebem. Szatan przebywa w tak zwanym drugim niebie. Istnieje pierwsze niebo, to jest to, co jest widzialne dla Ciebie. Fizyczne niebo, czyli to jest kosmos, to co jest widzialne dla nas. Istnieje drugie niebo i drugie niebo to jest miejsce przebywania szatana. I istnieje trzecie niebo i to jest miejsce przebywania Boga. A tak naprawdę Bóg jest ponad trzecim niebem, ale to już nie, nie, nie o tym będę dalej mówił. A więc e, widzimy, że szatan on nie jest ani w niebie, ani nie jest tylko tu na Ziemi, tylko przebywa w atmosferze, duchowej atmosferze, tak zwanego drugiego nieba, i stamtąd on jakby wpływa na wszystko, co się dzieje tu na Ziemi. Tutaj na Ziemi szatan nie występuje jakby osobiście przez cały czas. To nie jest według mnie, według mojego zrozumienia słowa, to szatan tylko kilkakrotnie ingerował osobiście w życie ludzi na Ziemi. Uważam, że bezpośrednio zaingerował wtedy, kiedy e, zwiódł Adama i Ewa. Uważam, że to była bezpośrednia ingerencja Lucyfera, że on nie zlecił tego nikomu, tylko że zrobił to samo. Uważam też, że w kilku innych strategicznych miejscach w historii, m.in. kiedy zdradził Judasz Jezusa, Lucyfer zadziałał osobiście, Były osobiste działania Lucyfera. Uważam, że osobiście zadziałał, jeżeli chodzi o zniszczenie Izraelitów w Egipcie. Uważam, że osobiście zadziałał przez Heroda, kiedy Herod miał, mordował wszystkie dzieci, bo widzimy po prostu masakryczne jakby historie, nie? ale to są sprawy drugiego rzędu. Ale on jest, jest przez cały czas, jest to upadły anioł. Co to znaczy? Tak jak aniołowie używają 100% umysłu, również on używa 100% umysłu. Krótko powiedziawszy, na pułapie umysłu, emocji, rozumiesz? I ciała nie rozwalisz diabła. Na pułapie umysłu, emocji i ciała on rozwali ciebie. Nie można szatana załatwić bronią poniżej jego możliwości. W sumie nie możesz szatana intelektualnie załatwić, bo ty używasz 6% umysłu, a on 100% umysłu. Dwa. On jest na tej Ziemi tysiące lat dłużej niż Ty i zna wszystkie myki, wszystkie myki zna. On zna wszystkie choroby genetyczne Twojej rodziny, wiesz? To są takie numery. On zna wszystkie myki. Intelektualnie go nie trzaśniesz w niczym. Rozumiesz? Od strony psychologicznej żadnej nie rogniesz go. Nie ma po prostu żadnej opcji. Kolejną rzeczą w tym wszystkim jest to, że on jest skazany na porażkę. Czyli został absolutnie pokonany przez Jezusa Chrystusa. Czyli szatan mimo swojego całego potencjału jest zniszczony. Został mu odebrany autorytet, została mu odebrana wszelka władza, została mu odebrana wszelka moc. Wszystko mu zostało odebrane. Cokolwiek on robi dzisiaj, robi na patencie. Posługuje się kłamstwem. I o ile te kłamstwo wejdzie do twojego życia i ty zaczniesz z tym kłamstwem się identyfikować i łączyć, to również on wejdzie do twojego życia. Czyli on dzisiaj działa jedynie przez kłamstwo. Szatan nie działa w żaden inny sposób. Te świadectwo, które słyszeliście na początku, mówi o tym w jaki sposób poprzez kłamstwo szatan wchodzi do życia człowieka. Poprzez kłamstwo emocjonalne, poprzez kłamstwo intelektualne. Szatan wchodzi tylko przez kłamstwo emocjonalne, przez kłamstwo intelektualne i przez kłamstwo fizyczne. On wchodzi do życia. I ludzie do mnie mówią tak, bo ja tak czuję. Ja mówię ty już leżysz. Bo do mnie mówisz, że tak czujesz. Ty już leżysz. Ponieważ w dziedzinie emocji, rozumiesz, nie masz żadnych szans. Żadnych szans. W dziedzinie umysłu nie masz żadnych szans. Masz jedynie szansę w duchu, w duchu, ponieważ szatan został zdyskredytowany w duchu, Jezus go rozwalił w duchu, rozumiesz? Krótko powiedziawszy, jeżeli postępujesz w duchu, szatan musi leżeć na ziemi pod twoimi nogami i jest twoją wycieraczką. Jeżeli nie postępujesz w duchu, rozumiesz? to żadna inna metoda nie działa. Powiem wam coś przyjaciele. Czy wy sobie zdajecie z tego sprawę, że jeżeli on jest kłamcą, to on działa przez kłamstwo? Czy ty na przykład wiesz, że jakakolwiek forma kłamstwa w twoim życiu jest furtką dla szatana? Jakakolwiek forma kłamstwa? Jakakolwiek ściema? Ty myślisz sobie, że możesz ściemić kogoś. A ja ściemię w tym temacie. Zrozum, to jest kłamca i ojciec kłamstwa. Ściema, drobna ściema powoduje, że otwierasz mu furtki, bo on je, on się z tym łączy. Identyfikuje się z kłamstwem. On się identyfikuje z kłamstwem. On się identyfikuje z tym. Nie ma opcji, żeby ściemić i nic się nie dzieje. Mała ściema i Ty nie czujesz, że coś się dzieje, ale coś się dzieje, ponieważ on działa, zrozum, to, to, to, to się dzieje kurczę z automatu jakby. Jesteś zawieszony pomiędzy dwoma światami. My jesteśmy zawieszeni pomiędzy dwoma światami. W naszym duchu jesteśmy obywatelami trzeciego nieba. Rozumiesz? Siedzisz w okręgach niebieskich z Chrystusem Jezusem w duchu. W naszych duszach i w ciałach jesteś człowiekiem ziemi. Jesteś jakby zawieszony. Z jednej strony jesteś w trzecim niebie, z drugiej strony jesteś na ziemi. Między niebem a ziemią jest drugie niebo, miejsce przebywania Szatara On tam jest. Co się dzieje? On ma ogląd sytuacyjny, bo ty jesteś rozpięty. On to ogląda, on to widzi. I On nie może zrobić niczego, jeżeli Ty postępujesz zgodnie z prawem nieba. Jeżeli natomiast Ty postępujesz zgodnie z prawem ziemi, rozumiesz? To jesteś ugotowany. On to widzi i wykorzystuje to. Nie masz żadnych szans sukcesu postępując zgodnie z prawem ziemi, ponieważ On przed założeniem, Wszystkiego już otrzymał od Boga, posłuchaj: Jurysdykcję Ziemi, dlatego też spadła Ziemię. On zna zasady funkcjonowania Ziemi. On był przy jej tworzeniu. Halo, rozumiecie, przyjaciele? Lucyfer przyglądał się, jak Bóg Ojciec tworzył Ziemię. On zna zasady Ziemi. Jeżeli Ty postępujesz z zasadami, zgodnie z zasadami Ziemi, rozumiesz, to On ma dostęp do Twojego życia. Bo to tak działa, tutaj nie ma... kurczę, jakby to powiedzieć, to czysta matematyka, to fizyka, tutaj zawsze dwa razy dwa jest cztery, tutaj nie ma czegoś takiego, Pan się zlituje, ja jestem, ja ściemiam, jestem w jakimś kłamstwie, a Pan się zlituje, tu nie chodzi, że Pan się nie zlituje, bo Bóg Cię kocha i On się zawsze lituje. Chodzi o to, że Ty jesteś w tej chwili otworzony na to, żeby Cię zabić. Zapraszasz, funkcjonując zgodnie z zasadami Ziemi, Ty zapraszasz Lucyfera, rozumiesz? Jakby to jest Twoje zaproszenie, to z automatu działa. Z automatu zapraszam Cię, ustrzel mnie. Chrześcijanin wypełniony Duchem Świętym może mieć pozamiatane w jedną sekundę, jeśli tylko na to pozwoli. Rozumiecie? Patrz, mamy pełną broń do tego, mamy potężnych aniołów do pomocy, mamy Ducha Świętego, który jest w nas. Mądrość Bożą, dary Boże, umiejętności wszelkiego rodzaju, ale wystarczy, że zaczynamy postępować zgodnie z systemem ziemi jesteśmy ustrzeleni jak dzika kaczka. I koniec. Zobaczcie, to jest tak ważne, ponieważ diabeł, on jest pokonany w duchu, szatan jest pokonany w duchu, ale on dalej znajduje się, jakby czeka, przygląda się, on się przygląda i mówi, ciekawe, co zrobią królowie i królowe. Rozumiesz? Obejrzyjcie sobie narnie ze 300 razy. <grym> Najlepiej. Synowie Adama i córki Ewy, rozumiesz, panowie, królowie Narni, królowie Narni, jesteśmy królami, ale wystarczy, że my przestajemy funkcjonować w zasadach nieba i diabeł, znający zasady ziemi, okay, natychmiast znajduje miejsce. I my możemy sobie krzyczeć wtedy. Tak, Bóg przychodzi i się lituje. On ci nawet zaszyje wielką dziurę w brzuchu. Moje pytanie, po co to robić? Wiecie, fundamenty są po to, żebyśmy nie zrozumieli teologię zagadnienia. Fundamenty są po to, żebyśmy zbudowali bardzo silną płaszczyznę tak? obronno-życiową. Szatan jest pokonany, ale tylko wtedy panujesz nad nim, jeżeli postępujesz w systemie nieba. Czyli zgodnie z tym, co mówi Bóg. W innym wypadku szatan nie jest dla Ciebie pokonany, tylko Ty jesteś pokonany. I tego nikt nie odwróci. I nigdy nie wiesz w to, że jakieś takie rzeczy, że jestem z Bogiem, nic mi się nie będzie działo, będę robił, co będę chciał, nic mi się nie przydarzy. Nie, nie, właśnie Ci się przydarzy. Właśnie ci się przyda, że kolaś śpiewa taki fajny kawałek, proszę Ciebie, że yy, przebywanie z prostytutką jest jak pływanie po oceanie dziurawą łódką. Po prostu to. Rozumiesz? Małe kłamstwo wewnątrz ciebie na przykład, nieujawniona rzecz jakaś, jakaś rzecz, którą ty sobie trzymasz, prawda? Trzymam sobie jakiś schematik. Taki mam schematik. Kłamliwy schematik mam taki, nie ujawnie się, taki mój, nikt się nie mnie. Poczekamy co Pan z tym zrobi. To nieważne co Pan z tym zrobi, to ważne co diabeł z tym robi teraz. Co, co diabeł robi z Twoim schematikiem dziś? Coś Ci powiem. Ten schematik jest użytkowy, jest używany cały czas. Jakiś masz schematik, kłamstewko jakieś. I chcę tego trzymać. On jest używany. Jak już coś wychodzi do wierzchu, wiecie na czym polega ingerencja Ducha Świętego, realna ingerencja Ducha Świętego, że wychodzą rzeczy chore do wierzchu. Do wierzchu wychodzą rzeczy chore. Po co? Po to, żebyśmy się ich pozbyli. Czemu? Abyśmy mogli manifestować Bożą moc. Czego Bóg chce? Żebyśmy manifestowali Bożą Moc, jak królowie i królowe. Bożą Moc! Chrześcijaństwo to jest manifestacja Bożej Mocy. Chodzimy i manifestujemy Bożą Moc. Rozwalamy ją na prawo i na lewo. Nie ma jej końca. Rozumiecie? Ale, jeżeli nas ustrzelą wcześniej, okay, to pójdziemy wcześniej do taty. Po wielu cierpieniach. I szatan właśnie taki jest. Pamiętajcie, dlatego tego zacząłem. To anioł, czyli taki sam jak te, które nas chronią, czyli taki sam siłą, taki sam mocą. Pamiętaj, Jezus nie wyrwał mu mózgu. Jezus nie wyrwał Lucyferowi umysłu. Nie zabrał mu tego. Jezus mu odebrał władzę. Wiesz jak mu odebrał tą władzę? Nadając ją nam! Umarł król, niech żyje król! Czyli Jezus powala diabła w ten sposób, że podnosi Ciebie. Rozumiesz, na czym polega władza w Chrystusie? Patrz, coś Ci przeczytam. Lecz mądry młodzieniec jest lepszy niż, niż król stary i głupi, który już nie przyjmuje ostrzeżeń. Bo wyszedłszy się z więzienia, posłuchaj, mówimy o Twoim odrodzeniu duchowym, bo wyszedłszy z więzienia, został królem. Chociaż urodził się ubogim, gdy królem był tam. Pan był królem. On królował. Po upadku Po upadku On spadł na ziemię i królował na ziemi. I teraz przychodzi Jezus I wiecie co Jezus robi? Odkupuje rasę ludzką. Czyli przywraca im królestwo. I On bierze nas. I my rodzimy się na nowo. I On wstawia nas na tron. To znaczy mieć władzę. Ludzie mówią, że szatan nie ma władzy żadnej. Ja mówię, stary, nie rozumiem, co co chodzi z tą władzą. On jest taki, jak był ten szatan. Rozumiecie mnie, przyjaciele? Szatan jest taki sam, jak był. On się nie zmienił. To my się zmieniliśmy. Jezus posadził nas na tronie i powiedział, panujcie dzieci moje. Poże nad tym potworem? Tak. Jak mamy nad nim panować? A jak goli, a jak Dawid nad goliatem zapanował. Mały 60 kilogramowy żydek. Tak? Załadował kamień w kawałek skóry. Rozmachał i trafił go w jego wielki łeb. OK. A potem podszedł. Wziął go za ten łeb. I Jego mieczem Mu go urzną. Można? Można. Władza polega na tym, że Ty dzisiaj władasz nad diabłem. Dlatego, że Jezus cię posadził na tronie. Dostałeś koronę, berło do ręki i władasz. Wiesz o co chodzi? Władasz. Władasz. I to znaczy dla nas, że szatan jest pokonany. Ale to nie jest mały diabełek kierduka, rozumiesz, z ogonkiem, z różkami, kolorowe oczy. Wiesz, to jesteśmy w Błoniu, jest taki y, restauracja czarci róg, którym dają bardzo dobre jedzenie. I tam patrzę, otwieram sobie kartę, proszę ciebie. Pierś Lucyfera. Tam same, same figurki diabłów różnych. Sara tam weszła, mówi, taką jaka demoniczna atmosfera. nie ale jeść dobrze dają. Mówi, nie jesteśmy religijni, na nikt nie rusza. Mówi wiesz, nawet, nawet teraz to sobie postanowiłem, bo już taki scyzorek ze sobą włożę. No nie, zrobię sobie fajne zdjęcie, bo tam jest taki taki, taki ten diabeł, no nie, to teraz zrobię sobie zdjęcie jak mu garnku pod Ostatnio to nie miałem, teraz się schowałem, w samochodzie ten nóż ze sobą jest dobre zdjęcie, będzie do internetu chodzi o to, że to, to nie to jest ja tam, bo rozumiesz? ja sobie tam mogę iść, zamówić sobie przez ciebie pierś Lucyfera zjeść ją, proszę ciebie i popić, proszę ciebie, piekielną kolą tak? i mnie nic nie będzie dlaczego? bo ja jestem królem bo ja mogę zjeść w piekle, rozumiesz o co chodzi? i to ta świadomość powoduje że ja panuję a nie, że szatan jest malutkim diabełkiem z roku. On jest taki jak był. To upadły anioł. 100% intelektu. Zamieszkujący okręgi niebieskie. Bydle z krwi i kości. Rozumiesz? Jemu się to, że Jezus umarł na krzyżu i wstał z martwych, to nie spowodowało, że szatan stał się słabszy. Chrześcijaństwo oszalało. Mówią, bo on jest tak, ja mówię, naprawdę tak jest? To czemu ty tak masz, powiedz mi przyjacielu? Czemu właśnie ten mały diabełek dojeżdża ci jak burą sukę? Czemu tak masz? Czemu ten pokonany szatan? Mówię, nie zaczaiłeś, o co chodzi z pokonaniem szatana. Szatan jest pokonany, ale władzę, rozumiesz? Jezus ujeździł jakiegoś dzikiego konia, ujeździł tego konia. Potem zszedł z tego konia, trzymał lejce, aż mu się wrzynało wędzidło w pysk. I te lejce dał topie, Mówi wsiadaj do tego konia. Koń się odwraca, ma czerwone oczy i mu leci, proszę ciebie piara z pyska. Rozumiesz? A Jezus mówi, wsiadaj dziecko na konia. Zginaj ustę, mówi do przodu. Rozumiesz o co chodzi? To jest, to znaczy szanny jest pokonany. On się nie zmniejszył. Rozumiesz? To nie jest mniejszy szatan niż wtedy, kiedy, kiedy, kiedy był za czasów Egiptu. To ten sam szatan. Ta sama postać. I jeżeli ja mówię dzisiaj, posłuchaj, to jest bardzo ważne. Mi zarzucają religijni ludzie, mówią, bo Ty ubliżasz diabła. Ja mówię oczywiście, że ubliżam pośrednika, bo to jest. No, przepraszam, nazywamy rzeczy po imieniu. Okej. Okay. Ten fragment Izajasza, który tutaj przeczytaliśmy, jest wystarczająco ubliżający szatanowi, rozumiecie? A gdybyś to z hebrajskiego sobie przetłumaczył, to jeszcze bardziej mu bliża. Pokazuje z jednej strony jego potęgę, którą miał, a z drugiej strony zeszmacenie że szydzą z niego wszyscy nawet w krainie, w krainie śmierci. Bo to jest prorocze do tego to się będzie działo w Gehennie. Wiecie co tam będzie. On teraz jeszcze się kręci i poroży, ale w Gehennie, czyli w drugiej śmierci to będzie tak, że on tam wpadnie i tam ostatni menel, rozumiesz, który będzie tam, posłuchaj, będzie i powiem, co? Też przyszedłeś kozaku, rozumiesz o to chodzi? Menel walący dynks, rozumiesz? Z nasielskich ulic. Będzie tam w Gehennie i spojrzy na szatana i powie co ty, <śmiech> kim ty jesteś. Czyli szatan zostanie zelżony do końca i nie będzie mógł nic zrobić ostatniemu menelowi, którego sam skusił. Zostanie poniżony. Bóg, pokazał, Bóg pokazuje nam, że szatan będzie poniżony totalnie, totalnie, we wszystkim, tak? Że tam nie będzie, że tam wiesz. Yy, ja pamiętam, w więzieniu sobie tatuaże robili, takie, mówi, lepiej być, mówi, sługą w piekle. I, i, tym sługą w piekle, nie, panem w piekle, niż sługą w niebie. Ja sobie myślę, że ty ty ty ty ty, ty ty. Jaki sługa? Wiesz o co chodzi? Jak tam wszyscy człowieku będą mieli jeden interes. Tak? W gnoju bółów będą siedzieć. Czy to będzie Mener, czy to będzie Lucyfer? <grym>, Wiesz o co chodzi? Hitler, Stalin, Menel, Lucyfer, po wszyscy. A więc widzimy, że on jest pokonany przez Jezusa, ale to my. Mamy panować, dopiero wtedy to jest dla nas realne. I każda inna teologia jest fałszywą teologią. To jest szmata i menda społeczna, ale jednocześnie 100% intelektu. Słuchaj, wiesz co to znaczy, że ktoś jest psychopatą? Psychopata? Psychopata jest inteligentny, psychopata jest twórczy. U nas w mieście było dwóch psychopatów, obydwa nie żyją. Jeden siedział za cztery morderstwa w życiu. Od 1979 roku gwałcił i mordował ludzi. Psychopata, jak go przebadali na Mokotowie, to miał, był geniuszem. Geniusz. Rozumiesz? Miał blisko 160 IQ, a był psychopatą, ale był genialnym psychopatą. Miał zajawki psychopatyczne, ale był genialny. Diabeł to genialny psychopata. A więc jest to z jednej strony bydle, ale z drugiej strony inteligentne bydle. I teraz ty masz panować nad tym bydlakiem. A jak nie, to on będzie panował nad tobą, bo tylko wyłapie. Ten koń spojrzy na ciebie i jak zobaczy, że jeździec nie jest proszę ciebie z krwi i kości, to ona będzie się leżał, a on kopytami ci będzie po plecach skakał. Rozumiesz? Będziesz miał jazdy. I to jest prawda, o szatanie. Widzimy, że skończy zbiechennie. Widzimy jego koniec. Widzimy, że nie jest wszechmogący. Nie jest wszędzie obecny, nie jest wszystko wiedzący i nie zna Twoich myśli. Pamiętaj o. tym. On nie jest wszechmogący, nie jest wszędzie obecny, nie jest wszystko wiedzący i nie zna Twoich myśli. Masz nad Nim absolutną władzę w swoim życiu. Czy będziesz ją sprawował, czy nie? To jest Twoja prywatna sprawa. Ja postanowiłem, ja naprawdę za bardzo cenię sobie życie, żebym nie panował nad diabłem. Mówiszcie mi, za bardzo szanuję mojego Boga, za bardzo cenię sobie życie, które dostałem, żebym nie panował. Ja nie mogę nie panować, bo jak ja nie będę panował, to On będzie panował nade mną. Mamy taką gierkę w życiu, albo ja, albo On. A skoro ja się dowiedziałem, że ja mogę panować, że ja jestem w Królestwie Niebieskim, posadzony z Jezusem Chrystusem na tronie, no to kurczę, co, kochani, co my możemy więcej chcieć? My możemy! Zobaczcie, każdym aktem decyzji jesteśmy dzisiaj w stanie to świadectwo, kiedy będziesz chciał, ja nie będę mówił, kiedy będziesz chciał to jest złożyć, to ale to co ty dzisiaj do mnie powiedziałeś jest dla mnie ważne. Bo to jest akt decyzji, decyzja, decyzja, decyzja, decyzja ja decyduję, ja decyduję, ja decyduję. Tak panujesz nad Satanem. Jak panujesz przez decyzję? Nie robię, bo nie chcę. Robię, bo chcę. Nie będziesz mi dyktował, co mam robić, śmierdzielu. Będę robił, co będę chciał. Bo to ja siedzę w okręgach niebieskich z Chrystusem, a nie Ty. Tak? Ja siedzę w trzecim niebie i rządzę, Ty jesteś w drugim niebie, no ale jeżeli chrześcijanin. Patrzcie, to jest hierarchia wartości. Trzecie niebo, drugie niebo, Ziemia. A więc teraz, jak, jak Ty jesteś z Ziemi, no to drugie niebo jest nad Tobą, tak? A jak Ty jesteś w trzecim niebie, to drugie niebo jest pod Tobą. To bardzo logiczne. Żeby, być, żeby funkcjonować w trzecim niebie, musimy funkcjonować zgodnie z zasadami trzeciego nieba. Funkcjonując zgodnie z zasadami Ziemi, jesteśmy pod szatanem. Leżymy i mówimy, Panie Jezu, Panie Jezu, prędź, precz szatanie, prędź. I ten mów, weź ją, spokój. I tak leżysz, i tak leżysz. Leż spokojnie. Łatwiej będę mógł Cię operować. <śmiech> nie wilgaj. <śmiech> A tak nie musi być, bo Ty masz władzę nad szatanem, ale to nie znaczy, że on jest słaby, powtarzam. Kim są demony? Bardzo krótko. To są duchy. Przede wszystkim to są duchy. Po drugie pragną ciał i tylko za pomocą ciała mogą działać. Szatan w swoim królestwie działa przez demony, jak powiedziałem, bardzo rzadko ingeruje bezpośrednio, on działa przez demoniczne siły różnego rzędu, Zresztą nie mamy na to czasu i przestrzeni, Też, żeby o tym mówić, na pewno na szkole wiary będziemy to kiedyś poruszać bardzo szeroko. Nie mogą wejść do odrodzonego ducha, czyli demony nie mogą doprowadzić do tego, że człowiek narodzony z Bożego Ducha będzie opętany. Co to jest opętanie? Opętanie to jest wejście do Ducha Człowieka i zamieszkanie w Duchu Człowieka przez demona. Czyli demon mieszkający w Duchu Człowieka powoduje, że człowiek jest opętany. Tylko to jest forma opętania. Nowonarodzony z Bożego Ducha człowiek nie może być opętany, natomiast teraz może być zdemonizowany do szpiegu kości. W duszy i w ciele. Także może skończyć w szpitalu psychiatrycznym albo kupując samobójstwo. Po prostu. I tyle. I chrześcijanie sobie podcinają żyły, skaczą z okien. Po prostu. A więc szatan demony nie mogą wejść do odrodzonego ducha. Mogą opanować dusze i ciało Muszą mieć twoją zgodę. Czyli to ty, tak jak panujesz nad szatanem, panujesz nad demonami. Czyli ty musisz zrobić im przestrzeń wejścia. Jeżeli ty tego nie zrobisz, tak, nikt nie może tego zrobić. Nikt nie może zaaplikować demonu do Twojego życia, jeśli Ty się nie zgodzisz na to. Tak. Masz nad nimi zupełną władzę w Twoim życiu. Absolutną władzę. Władasz nad nimi. Wyrzucasz się Słowem. Po prostu Słowem. Słowem. Tak jak aniołowie reagują na Słowo Boże, tak demony reagują na Słowo Boże. Tamte w sposób... E, e, pozytywny też jest w sposób negatywny. Boją się Słowa Bożego. Kiedy mówisz Słowo, nie bój się w ogóle diabła i demonów. One są, one są, jeśli Ty chodzisz z Bogiem, diabeł nie może Ci nic zrobić, demony Ci nic, nic nie mogą zrobić. Natomiast Ty możesz zrobić im bardzo, bardzo, bardzo dużo. Na pewno nie możesz szatana wyrzucić z okręgów niebieskich, tak? Na pewno nie możesz demonów e, wyrzucić, z ziemi, nie masz takich możliwości, tak? ale na pewno możesz je wyrzucić ze swojego życia. Z twojego prywatnego królestwa możesz wyrzucić je. Mogą nie mieć żadnego wpływu na twoje umysł, na twoje emocje, na twoje <coughs> życie, na twoje ciało, na twoje dzieci, na twoje pieniądze, na twoje, rozumiesz o to chodzi? Na twoją sferę e, intymną, na twoje małżeństwo, nie muszą mieć żadnego wpływu. Możesz sobie zupełnie panować, wiesz? Po prostu. A więc to Ty decydujesz, pamiętaj. Co wprowadza demony do naszego życia? Nasze decyzje. Jakie decyzje? Grzeszne. Co to jest grzeszna decyzja? Grzeszna decyzja to jest decyzja inna niż mówi Bóg. Wszystko co jest inne niż mówi Bóg jest grzechem. Każda rzecz inna niż mówi Bóg to grzech. Po prostu. W związku z tym, zobaczcie jak, jak, jak wygląda cała sytuacja. Nie mamy żadnej wymówki, że diabeł wszedł do naszego życia. Wszedł do naszego życia, bo go co? Wpuściliśmy. Jeśli go wpuściliśmy, możemy go co? Wyrzucić. Przez co wyrzucamy szatana? Przez Słowo. Stajemy na Słowie tak? i uwalniamy Słowo. Nie tylko uwalniamy Słowo. Stajemy na słowie. Nie wyrzucisz demona słowem wypowiadanym, nie stojąc na słowie. Na, na przykład, ktoś żyje w konkubinacie wiele lat, na przykład. I mówi chciałbym, żebyś teraz się pomógł, żeby nasz związek był zdrowy. Ja mówię, to się orzęcie. To będzie zdrowy związek. No Ale to musimy załatwić jeszcze pewne sprawy. Nie, nie musicie załatwić spraw trzeba się ożenić, Mówię zamknąć diabłu furtkę. Weź mu furtkę zamknij. Ale ja bym chciał, ja mówię, nie, nie, nie gadam Rozumiecie dlaczego nie gadam z ludźmi? Bo to nie ma sensu. Bo to nie ma sensu. Oczywiście ludzie sobie znajdą kogoś, kto będzie z nimi o tym gadał. Zobaczcie, wiecie, tylko w Warszawie nie potrzeba daleko szukać. Jest mnóstwo miejsc, w których można sobie y, otrzymać tak zwaną duszpasterską pomoc. Różnego rzędu. Mhm. Powiem Wam coś. Dzwoni do mnie, nawrócona prostytutka ostatnio, i mówi do mnie tak. Bo, bo mi mówił, w, w kościele katolickim jest, bo mówi: Artur, co ja mam robić? Mówi, bo byłam prostytutką, nawróciłam się. Mówi, co ja mam teraz robić? Mówi: Czy ja mam mówić o tym, co, się, co było w moim życiu, czy nie mówić? No teraz na przykład chcę mieć, chcę mieć męża, no to teraz spotkam faceta, no teraz z takim chłopakiem mówi, się zapoznałam, mówi. No i teraz, czy mam mówić, że była prostytutką, czy nie? Bo, mówi, bo wszyscy księża powiedzieli, żebym absolutnie nie mówiła, bo to zburzy nasze relacje. Ja mówię, a ja ci coś powiem, absolutnie powiedz od razu na początku. Absolutnie na dzień dobry powiedz, że byłaś prostytutką i poznałeś Jezusa. Mówię, zobaczymy co chłopaczy chłopaczysko powie. Ciekawie. Otworzy oczy jak żaba i mówi, wiesz co, mam inne plany i się zwichnie, mówię, to znaczy, że nie był od Pana. To znaczy, że to nie był człowiek od Boga. Mówię, bo człowiek od Boga zna zasady Boże, jak choćby takie, że stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Stare przeminęło, nie ma. Aut. Zniknęło. Zniknęło. Co to, nieważne, czy, był prosty, czy była prostytutką, czy on był gejem, czy on był zoofilem, czy to tam co innego robił. Nieważne, co było. Tego nie ma. To jest nie tylko w wyobraźni, we wspomnieniach, które mieli na ludzkich językach i w niczym więcej. Tego okay? no nie ma po prostu. Czpałeś? Nie, nie, nie czpałem. Czpałeś, Artur? Ja! życiu. Ale tam umierałeś od kokainy. A to tamten tak, on tak umierał. On umierał. Ja nie, ja to. Ja nawet kawy nie piję za dużo. Od kokainy, uch! Rozumiesz? w tym momencie ja jestem w prawdzie. Znajdzie, więc można znaleźć wielu duszpasterzy, którzy będą mówić różne rzeczy. Ale prawda jest taka w jak, jak mówiliśmy tutaj. To jest surowa prawda, ale jeżeli będziesz jej używał, to będziesz zwyciężał. Chciałbym, żebyście te fundamenty e, mieli bardzo silnie w sobie umocowane. Od nich nie ma odejścia. To Od tego nie ma odejścia. Nie ma, nie ma obejścia na naokoło. Po prostu każda inna pomoc będzie tylko powierzchownym po, powierzchowne rzeczy. Powierzchowne. Nie wolno. Przeba, trzeba wprawdzie zafunkcjonować i fundamenty muszą być y, bardzo silne. Pomódlmy się. Podziękujmy Bogu.